Domnie. Hałasy za oknem, to kopara I nierobotnych robotników kompletnie pośpie. Dłużej, więc kuszę się jointem Ruszę wczoraj Monter, dzisiaj górze piątkę Muszę, niweluję z przepysznym kąskiem muzyki Z haliki pomykam se Jak zabiera żyć z fotela po trzynastej Na tylny w maluchu, frontowy odczuwalny Zaś kierownik z liderem lang dupią malajny Sześćdziesiątką kurą się do Mikołowa Tam robota na drugą Można się zagotować, doprowadź panie Szczęśliwie do końca zmianę Dzięki wyjazd przez bramę spijam pianę Browar przydatny jak klapki pod lat Rysk, i popisane pad Stracony weekend, to już nabyte Haruj, haruj, by dla szefa było wpyte Olej kobite, olej przyjaciół Nie wiesz co jest grane? Pracuj! Stracony weekend, to już nabyte Haruj, haruj, by dla szefa było wpyte Olej kobite. Olej przyjaciół, nie wiesz co jest grane? Pracuj! Co tam o o wymiotach, tyle dobrze Rozmyślam o powrotach, ostatni nasuwa kobre, noc na swoich obrotach, gorzoła z bągiem do piątej Rano każdy jakby stracił nocleg Dlatego powstaje dopiero o pierwszej Dalszy scenariusz, no mą popołednie Do zaliczenia, bo więcej do zarobienia Wybaczcie Bóg, rezygnację stworzenia, do zobaczenia przed tą auto dotarło podane miejsce choć nie wartko Halo, halo Łączę się z poetów centralą Palą, palą, palą litra przydałbyś się Ganon Taką sielankę może przerwać ino no Stracony weekend To już nabyte Haruj, haruj By dla szefa było wpyte Olej kobite Olej przyjaciół Nie wiesz co jest grane? Pracuj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 Lekko dotykasz stopami chodników miasta. miasta Beton przemykasz powieki, kiedy cię przerasta Wiem do zabawnie czas, tak jakoś nas zastał Pasja, jak im pięknie za oknami nasyrał Cygaret, pauza, tu winkiem I da się zakuszyć kaj fajran W kałuży, brodze, noga w kamień, no. bo arbaj Wciąż za duży, w kolejnych halkach Kolejnych godzin z dnia, którego niebie Odbija się asfalt, po wakacjach już Finansach, falstart, spójrz, szynce Ostatnia kartka, od kogoś spoza miasta Spójrz, gdzie słońce toczy się Po rozpalonych piaskach, tu po podłodze flaszka hmm. i puste ramy po obrazach hmm. Kurzem porastać hmm. zaczynają kałuże, daj znać hmm. Jak zarośnie Cały podwórze, zacznę rap grać Zacznę, zacznę rap. rap grać Stracony weekend, to już nabyte Haruj, haruj, by dla szefa było wbyte Olejkowite, olej przyjaciół Nie wiesz co jest grane? Pracuj Stracony weekend, to już nabyte Haruj, haruj, by dla szefa było wbyte Olejkowite Olej przyjaciół, nie wiesz co jest grane? Pracuj! Niedziela, w pysku jeszcze smak zasburgera Chociaż blank chleba zahaczona na tankstela Kac, kac, zbiera, tak się udziela Że kranowa jest niczym na pój bogów teraz Ostoła się kumpela wręcz do ruły się wdziera Strzelam tylko kino z komputera odpoczynkiem Karmi ten z kartoflami, sam często posiłkiem o to weekend wprost po bibie skromej ukresu Nade wszystko nie doliczę się wydanych penów Brak zwrotu z interesu, ani mi nie mów Lecz nie jestem sknerą wspomagam brata Piję czyjemą też, choć przepada rata za monitor Widok mętny, bom zmęczony Podsumowanie trzech dni poniekąd straconych